Długa przerwa. Tak to jest, jak robi się mnóstwo innych rzeczy i nie bardzo już jest czas, a też nie zawsze nawet, jeżeli są chęci, to są siły. Robię ostatnio dużo rzeczy, robię komiksy, robię magazyn fantastyczny, ale są takie chwile, gdzie potrzebuję wrócić do gadania i to jest jedna z nich. Poszliśmy... Z moim przyjacielem na Alitę do kina. Ja w ogóle o fakcie, że ekranizują Alitę dowiedziałem się bardzo późno. Yy, z samego trailera. Gdzieś tam ktoś puścił i wstydził: wow, wow, wow, wow. I rzadko, bardzo rzadko tak jest, ale to wow zostało mi. Poszliśmy jak za dawnych czasów, a znamy się od liceum. I zdarzało nam się chodzić na filmy. Wybraliśmy się na popołudniowy seans, On oczywiście ja dojechałem z roboty, bo pracuję w porządnej korporacji i wychodzę wtedy, kiedy kończę pracę. A on, jako człowiek związany z bardziej artystycznymi zawodami, pracujący w game devie, wyszedł wtedy, kiedy Muki utknął w korkach. Ale ostatecznie załapaliśmy się obydwaj na seans i obejrzeliśmy Alitę. I muszę przyznać całkiem szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu. To nie jest tak, że ja... Byłem jakimś niewiarygodnym fanboyem Ality, bo słyszałem zarzuty, że oto to Incele jarają się Alitą, bo to jest dziś spełnienie ich fantazji. Nie. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jaki mój stosunek do Ality był, to odsyłam do jednego z ostatnich kapoków z pierwszej serii, 90. któryś pod tytułem Anioł Masakry. Nie będę teraz sprawdzał przerywał nagrania i zajmował się tym, ale... Był taki odcinek, był taki odcinek, gdzie e, omawiam całą serię mangową, która również u nas wyszła. Film od mangi różni się pod wieloma względami, a jednocześnie i to trudne do osiągnięcia jest bardzo wierną adaptacją. Jest bardzo wierną adaptacją, czerpie z mangi bardzo dużo, ale też posiłkuje się dwuodcinkowym OAV, które kiedyś wyszło, czyli anime na podstawie Ality. I podobnie jak w tym anime, on pewne wątki wykorzystuje, pewne wątki miesza, pewne wątki upraszcza. Wiemy już teraz, że jest to pierwszy film, i że najprawdopodobniej twórcy chcieliby nakręcić kolejny. Bazuje on na wątkach z pierwszych czterech, czy tam powiedzmy pięciu tomów. W każdym razie na... Wątku romantycznym, który jest w dwóch pierwszych tomach i na rollerballu, który jest głównym, takim przytłaczająco dominującym tematem tomów trzeciego i czwartego. E, ale prowadzi te historię nie sekwencyjnie, jak to było w oryginale, tylko równolegle. Z rollerbola, czyni coś w rodzaju e, no, prawie religii w mieście złomu. Wątek romantyczny natomiast stanowi część, pewien element ewolucji postaci. Alita, e, co jest bardzo ładnie pokazane, w filmie podkreślone bardziej niż było to w Mandze, mocno ewoluuje. Zaczyna jako cyborg z czystą pamięcią, więc w zasadzie jest małą dziewczynką. Również dlatego, że w filmie e, doktor Ido daje jej ciało nastolatki, ciało, które miała dostać jego córka, ale nigdy niestety nie miała okazji z niego skorzystać. <kly> a potem dopiero Alita dostaje doskonale znane czytelnikom mangi Ciało Berserkera. Jego pochodzenie w filmie jest takie samo, a mianowicie no, będą spoilery. <kly> Ciało Berserkera pochodzi z marsjańskiego statku, ale jego zdobycie, jego pojawienie się zaprezentowane jest zupełnie inaczej. Tutaj twórcy filmu wybiegają trochę w przód i sięgają po wątki, które w Mandze na tym etapie w ogóle nie były sygnalizowane, pojawiały się dużo, dużo później i rozwijane były już w kolejnych seriach, a nie w tej podstawowej. Alita dostaje Historię Alita staje się tutaj, myślę, że to nie będzie przesadą, jeżeli powiem, takim Jasonem Bernem. Znacie historię Jasona Berna? Jason Bern pewnego dnia obudził się z amnezją. Nie bardzo wiedział, kim w ogóle do diabła jest, ale jedno jest pewne: świetnie walczył. Alita również walczy świetnie. Do tego stopnia świetnie, że bez problemu można w sposobie jej walki rozpoznać. Eee, bardzo słynną sztukę przeznaczoną dla cyborgów która nazywa się Panzerkunst Pancerkunst, co nie jest zresztą tajemnicą jest sztuką walki cyborgów którą opracowano i wdrożono w wojskach na Marsie, na Marsie, który swego czasu był z ziemią w konflikcie, w stanie strasznej wojny, ale było to bardzo bardzo dawno temu tak dawno temu, że nikt z żyjących już tego nie pamięta. Jest więc e, Alita, która w zasadzie na samym początku jest dziewczynką, no bo tak trzeba na nią patrzeć. Sposób, w jaki zaprezentowali ją twórcy, e, nie pozostawia wątpliwości tego. Oto jest młoda dziewczyna, która wchodzi w świat, która szeroko otwiera oczy i wszystkim się zachwyca. I dopiero stopniowo, odkrywając swoją przeszłość, mając gdzieś tam flashbacki przebijające się przez jej amnezję, biorąc udział w walkach, wyścigach, przeżywając dramaty, dorasta do tego, kim jest. Dorasta do tego, żeby rzucić wyzwanie Zalemowi, czyli latającemu miastu, które unosi się ponad miastem złomu. I przechodzi tutaj wszystkie podręcznikowe etapy. Jest bunt przeciwko Ido, który jest jej przybranym ojcem. Jest y, ucieczka do grupy rówieśniczej. Jest zajęcie się tym, czym nie wolno jej się, czym zakazane jest jej się zajmować. Jest odkrywanie rzeczy, których, gdyby była grzeczną dziewczynką, nigdy by nie odkryła. I jednocześnie, kiedy dostaje ciało Berserkera, Następuje moment takiego również fizycznego dojrzewania, błyskawicznego wejścia w dorosłość. To jest już Alita, która jest łowcą głów. To nie jest dziewczynka, która zachwycona zagapia się na ulicy. To jest sprawna, zabójczo sprawna broń. To jest maszyna do zabijania. I my nadal ją kochamy. Przynajmniej ja i... Fuzy, kiedy oglądaliśmy Alitę, uśmiechaliśmy się do ekranu. Powiedziałem, że to jest bardzo dobra adaptacja, mimo że bardzo wiele zmieniono. Ostatni raz tak dobrą adaptację widziałem, kiedy oglądałem Strażników na podstawie Alana Mura. Tam również zrobiono jedną warną rzecz. Film został współcześniony. Manga przede wszystkim ma już te swoje 25 lat. Manga też zresztą inaczej się robi. Ona nie była wbrew pozorom tak poważna w tonie, mimo tego, że były cyborgi, że był ten cyberpunk, że była ta postapokalipsa, że to wszystko było raczej takie smutne, to jednak były pewne tony w mandze, które <śmiech> gdzieś tam bazowały na takim chwilowym Comic Relief i to wszystko było dużo lżejsze film. Natomiast uderza w tony e, jednak trochę smutniejsze, jednak trochę poważniejsze. Jest przystosowany do współczesnego odbiorcy, do e, widza, który być może wychował się na dekadzie Marveli, ale jednak lubi, kiedy traktować go na poważnie i walicie wszystko to jest na poważnie pewne wątki zostały skrócone zrobiono ten sam zabieg, który był w OAV czyli utworzono jedną postać z kilku innych zresztą są też postacie, których w mandze nie było a które w OAV były i przeskoczyły do filmu, to bardzo ładnie wszystko wybrzmiewa, bardzo ładnie wygrywa dodanie dużo takiego większego, dużo szerszego tła obyczajowego do yy, samej bezpośrednio relacji między idą i alitą i ogólnie do całego świata wyszło temu na dobre. Więc scenariusz tutaj dostosowany jest do bardzo szerokiego odbiorcy. Powiem Wam szczerze, że nawet się zastanawiałem, czy nie wziąć mojego ośmiolatka. Na ten sens. Bo wiem, że on by ten film pokochał od razu, bo jest tam wszystko, co lubią ośmioletni chłopcy, czyli cyborgi, e, wielkie roboty, walki na ulicy. Są bijatyki i, i nawet trochę strzelanin i technologie kosmiczne i w ogóle absolutnie wszystko. Ale jednak, film ten jest niewiarygodnie brutalny. Nie jest krwawy, ale jest niewiarygodnie brutalny. Walki między cyborgami, mimo że wiemy, że tak naprawdę oni nie giną, to tylko ich ciała są uszkadzane, są... Mm... Są brutalne w stopniu absurdalnym. Jest to tak wyeskalowane, doprowadzone na krawędź wręcz no, jakiegoś manifestu estetycznego. Przemoc staje się, tak jak w filmach Tarantino, sztuką samą dla siebie. Staje się środkiem wyrazu. I, i to niewiarygodnie pasuje. Ten kontrast zestawiający alitę, taką drobną, bardzo anielską istotkę, z amnezją, stworzenie, które w zasadzie samo słabo sobie z początku nawet radzi w ogóle z życiem w mieście, z tym co potem się dzieje, taka nagła eskalacja świata, jak nagła eskalacja rzeczywistości, robi piorunujące wrażenie. No i jest jeszcze jedna rzecz, od której być może powinienem zacząć, ale zostawiłem ją sobie na koniec. Jest to absolutnie niewiarygodnie przepiękny film. Chciałbym, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Film o świecie cyborgów jest praktycznie w całości zrobiony cyfrowo. Ale jest zrobiony... No i jest to popis. Gdzieś widziałem zarzut, że... To jest bardzo dobra technologia, ale ona nie jest przełomowa. Oczywiście, że ona nie jest przełomowa. Przełomowe technologie mieliśmy na przykład w Avatarze. Byłem w kinie na Avatarze i gęba mi się nie zamknęła przez dwie godziny, kiedy patrzyłem na to, co się dzieje w 3D na dużym ekranie. Wcześniej nikt tego w taki sposób nie zrobił. Alita nie robi takiego kroku naprzód, ale Alita wrzuca nas w film wygenerowany w całości Cyfrowo. Sama Alita jest przecież cyfrowym konstruktem z motion capture. Oczywiście, że Roza, która ją gra gdzieś tam, odtwarza ten ruch to wszystko, ale sam ten cyborg jest cyfrowy. Jej ciało, jej twarz, te gigantyczne mangowe oczy, które są cringe'owe dla bardzo wielu osób, a do których trudno jest się przyzwyczaić, ale kiedy człowiek je zaakceptuje, to wchodzi to z z pełnym zanurzeniem i z pełnym zachwytem. To jest przykład filmu, którym dobrze wykorzystano efekty. Kiedy patrzę na przykład na to, jak robi się teraz filmy, kiedy oglądałem Hobbita z pewnym niesmakiem, kiedy wiem, że po prostu ci wszyscy ludzie, kiedy oglądałem, MCU, biegają po hali wymalowanej na zielono, a połowa z nich to yy, nawet nie istnieje. Tutaj nie miałem takiego poczucia. Był to świat wizualnie spójny od początku do końca, zaprojektowany bardzo estetycznie, z niesamowitym e, smakiem, z niesamowitym wyszukaniem. Tam to wszystko gra ze sobą. To miasto złomu, które w oryginale było takim brudnym, mrocznym śmietnikiem, tutaj e, trochę zostało zaczarowane. Jest takim południowym, zapuszczonym, sypiącym się miastem, ale nie jest rynsztokiem i nawet jeżeli są takie miejsca, gdzie po prostu nie należy wchodzić i są takie bary w których nie wypada bywać albo w zasadzie nie mądrze jest bywać i pod tym miastem jest jeszcze jedno miasto które już rzeczywiście wygląda okropnie to cały czas jest gdzieś tam magia efekty komputerowe dobrze, nie są przełomowe nie są rewolucyjne, ale zostały wykorzystane w najwyższym możliwym stopniu. I tutaj widać bardzo ciężką, koncepcyjną pracę twórców, którzy przyłożyli się do swojego zadania. Jeżeli y, mówimy o tym, że rzemiosło to jest doskonały warsztat i bardzo dobre zrobienie czegoś, to tak, to jest najwyższej próby rzemiosło. W tym nie ma artyzmu. Alita jest postacią, która została zaprojektowana tak, żeby przemawiała do odbiorcy, żeby on po prostu spojrzał na nią i ją pokochał. Jeżeli oczywiście jest w stanie przełamać tą barierę Doliny Niesamowitości, która jest w jej przypadku bardzo silna. Patrząc na nią wiemy, że widzimy cyfrowy konstrukt. To jest gdzieś tam faktycznie cyborg. I człowiek wewnętrznie się wzdraga. I naprawdę jest to bardzo silne uczucie. Dla niektórych wiem nie do pokonania. Ale jeżeli się przełamie ten opór, to wchodzi się w ten świat z pełnym zachwytem. To jest bajka. Alita, Battle Angel, to jest przepiękna bajka. To jest bajka na miarę naszych współczesnych możliwości. Bardzo, bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć drugą część. Jeżeli nie widzieliście jeszcze Ality i macie taką możliwość, koniecznie obejrzyjcie ją w kinie. Jeżeli się nie wyrobicie, to obejrzyjcie ten film tak czy siak, bo jest to współczesna XXI-wieczna baśń. Pozdrawiam.